Te Komunikacja miejska funkcjonować będzie według nocnego rozkładu jazdy. A to nie wszystkie zmiany jakie nastąpią. Szczegółową rozpiskę znajdziecie na stronie ZTM. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera 98,6 MHz Autopromocja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 Niestety, a nie, nie, że to robimy. jakoś tak radził umiesz? Tak tak, jeszcze słowa szkoda. A i szkoda, ale nie, nie, to trzeba dobrze zaakcentować to. Niestety, niestety, niestety nie umiemy. To Powiedzielibyśmy po prostu dzień dobry, ale czy to jest dzień dobry? To nie Otóż jest. Otóż nie. Dobry. Niestety. Krzysztof Więż, Michał Płocki, Radek Laudański dzisiaj naszym gościem. Witamy Cię Radku. Witam, witam. Audycja gramy na aferę, kłaniamy się. Jak się pewnie <grym> mogliście domyślić po, po tym bardzo niezręcznym wstępie. Dzisiaj, no szczerze, czy, czy jest sens wymyślać dzień po takim meczu inny temat audycji niż tenże mecz? Tak jest. Jak nie planowaliśmy tą audycję, nie wiedzieliśmy jeszcze, co się stanie, bo to było przed finałem baraży, więc tu była, była szansa, że będzie dobrze. Radził, radził przyjął powołanie w ciemno w poniedziałek. On nie wiedział, czy przyjdzie na, na, na radośnie, czy na smutno. Okazuje się, że niestety koniec końców no. na, na smutno. Kadra każdego interesuje, to czy byłoby tak, czy tak, no to zawsze Każdy jakieś zdanie ma. W końcu mamy 40 milionów selekcjonerów w tym kraju, no to gościa nie jest problem zaprosić. To prawda, To prawda, tym bardziej, że faktycznie jest tak, że... Y, może taki mały disclaimer na początku. Oczywiście ta dzisiejsza audycja będzie miała segment quasi y, y, y, merytoryczny ale w większości to będzie nasze użalanie się prawdopodobnie i przyznajemy się do tego bezbicia. więc jeśli y, wasze rany są jeszcze rozdarte, to, to może tylko będziemy je pogłębiali, więc czujcie się ostrzeżeni przed tym, co, co dzisiaj nastąpi. Natomiast y, to, to powiedziawszy, nawet jeśli te audycje o że mam wrażenie, tak jak propos tego, co mówi Żadziu, są w moim odczuciu mnimy mniej to faktycznie mam wrażenie, że naj, najczęściej słuchane Bo faktycznie kadra przyciąga tych, yy, tych słuchaczy najwięcej Widać, że to po prostu jest coś, co najbardziej nas interesuje Jako, jako Polaków, jakkolwiek paździerzowe te mecze nieraz by nie były Chociaż ten paździerżem nie był Tak jest i myślę, że do konkretów przejdziemy za sekundkę Po krótkiej piosence Tak jest, bądźcie z nami tutaj, gramy na aferę Ceną, mieliśmy omówienie problemów ludzi Pierwszego świata, czyli jak ciężko jest bies, Półmaraton na Arubie Pozdrawiamy redaktora polskiego, który Nie pozdrawiamy Aruby Nie pozdrawiamy Aruby, same kaktusy Karaiby, nie, nie fajne nie, no, fa Plaża fajna, ale poza tym na tej wyspie nie ma nic a i tak poszło w eteriur, że za pieniądze zgręby na aferę, <gry> no, na Karaiby się lata. Wiadomo, beach tenis był sprawdzany, polecam. A, przestań, dobra, bo już się denerwuję, że człowiek na urlopie za daleko nie był. Ehm, wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Ehm, zawahałem się, dlatego że spojrzałem w monitor... No to, to już na, na przyszłość jest otworzone. Bardzo dziwne statystyki Michał odpalił, natomiast dobrze, zacznijmy od, od, tego, od tego meczu. Ehm, Radek obiecał nam przed audycją, że się odpali, więc Radek, ja teraz tak <grym> o, za linkę pociągam... I i, i może startować w takim razie. Jak tam meczek. Jak tam sędzia? Fajnie? Myślę, że mecz nie był zły w wykonaniu reprezentacji Polski był taki, jakiego wszyscy byśmy oczekiwali przed meczem, no bo kiedy patrzyliśmy na szwecję u siebie, jeszcze, no dobra, mieli słabe wyniki w grupie, ale z Ukrainą było widać, że ten poter ich który wskrzesił i byli lepsi, no i byli faworytami w tym meczu, a Polska pokazała, że, że potrafi z nimi grać w piłkę, że przez większość czasu była lepszą drużyną i zasłużyła na ten amost. No To hasło byliśmy lepsi nie było takim pustym sloganem, no ale były błędy w obronie to raz, a dwa i to jest myślę nawet Większa przyczyna tego odpadnięcia, no to postawa sędz, sędziego, Slawko wilczycia no bo tyle błędów nabdożonych to ja nigdy nie widziałem w meczu przeciwko reprezentacji Polski. Wystarczy już powiedzieć o, tym, o tych takich kardynalnych błędach, nie takich mniejszych. Ten pierwszy to już był y, przy tej bramce na 2 do 1, gdzie, gdzie były tam nielegalne wybloki i, i pozycja spalona jak czytałem w tej analizie Rafała Roskowskiego, potem ten karny Kamiński by też nie, nie odgwizdany, potem potem te takie absurdalne decyzje typu e, brak czerwonej kartki drugiej żółtej dla, dla jednego ze szwedzkich piłkarzy, czy, czy w końcu ta wisienka na torcie, ten brak żółtej kartki dla, dla Jokeresza i, i ta żółta kartka dla Piotka za ten V Widmo ja, ja chcę wierzyć, że po prostu to były takie pomyłki sędziowskie, ale według w dobie waru takie rzeczy się nie powinny zdarzać i, i to, że te szwedzkie akcje bramkowe nie były sprawdzane na warze, a ta polska akcja bramkowa przez tyle czasu, no też gdzieś tam tworzy jakieś znaki zapytania i niestety, bo wczoraj jeszcze tych pomyłek aż tak nie dostrzegałem w transmisji, w emocjach, ale dzisiaj analizując to wszystko sobie na spokojnie ten gniew, ta złość jest znacznie większa i, i ten taki smutek i duma z, z drużyny, bo tak naprawdę zrobili co mogli, a tak naprawdę niekompetentny sędzia zabrał nam wszystkim marzenia o mundial. A to Radziu, bo myślałem prawdę mówiąc, jak teraz zaczynałeś ten, ten wywód, że Właśnie w trakcie meczu miałeś bardziej takie emocje nie, A potem bardziej, na chłodno No właśnie, czyli e, Z twojej wypowiedzi wybrzmiała, że ty wierzysz W spiskową teorię dziejów i, I w to, że ten mecz był skręcony Przez sędziego, tak, tak czy nie Wiem, Czy wierzy w spiskową teorię dziejów No tak mówię, w trakcie transmisji To ty tylko ta kartka dla Jokerysza i, I brak karnego mi się mm -hmm. wydawały Takimi kardynalnymi błędami Czy to jest sytuacja z piątkiem No ale wtedy, wiesz, oglądasz mecz Z kolegami, tak jak ja, emocjonujesz. Się, no to wtedy dużo rzeczy takich boiskowych nie widzisz, no bo, no bo bardziej gdzieś tam rozmawiasz, emocjonujesz się, ale potem jak już sobie usiądziesz na chłodno do w domu, mm -hmm. zobaczysz tę sytuację, poczytasz przepisy, no to możesz do pewnych takich wniosków dojść, ale, ale sędziowie, którzy ten mecz sędziują, powinni raczej do takich wniosków znacznie szybciej dochodzić. A nie masz takiego poczucia, że cała ta narracja, bo, bo to jest taki spin bardzo mocno, znaczy spin, czy to jest spin chyba nie do końca, ale bo, bo jednak faktycznie jest tam prawda w tym, że no, nie był ten mecz sędziowany w sposób wybitny, ale nie masz takiego poczucia, że to jest bardzo wygodny temat, na którym warto się i łatwo się zawiesić, że ten mecz był po prostu bardzo źle posędziowany i e, no jednak no, nie jest winą sędziego, że sytuacje, które mieliśmy nie zostały wykorzystane, a sytuacje Szwedów... Sytuacji, które mieli, zmieniło się w trzebramki. trzy bramki. Czy jest wygodnie? Na pewno ta gra w obronie reprezentacji Polski powinna być lepsza. Tam chociażby przy tej bramce na dwa do jednego, która nie powinna być uznana, powinien zalewski tam pobiec za, za Elangą, i, i wtedy tej sytuacji by, by po prostu nie było. Więc po prostu Polska swoją postawą też. Pozostawiła sędziemu pewne pole do, do popełnienia takich decyzji i, i na pewno ta postawa w obronie powinna być, być lepsza, bo w momentach, kiedy Szwecja atakowała, no to rzeczywiście Polacy nie zachowywali się dobrze w tej formacji. No ale no myślę, jak to sobie tak wszystko rozbierzemy zero-jedynkowo, no to gdyby te błędy sędziego nie zostały przeprowadzone, no to byłby w tym meczu przynajmniej remis. Tak jak sobie nawet tak zero-jedynkowo to rozumiem No, no tak, tak teraz patrzę sobie na, na XG i ono tam jest minimalne wyższe Szwecji, ale wydaje mi się, że jakbyśmy cofnęli się do minuty 86, i, bo tutaj patrzę, że strzały Szwecji to 88, 88, 88, 88, 87, czyli ta cała akcja bramkowa, mhm. gdzie tam na 5 razy było strzelane, strzelane, strzelane. No w jednej akcji tam było nabite. Tak, tak, tak, tak, tak, więc zakładam, że jakbyśmy uciekli od, od tej akcji, to to Polska miała zdecydowaną przewagę. No bo tak naprawdę, no to ten pierwszy gol był strzał nie do obrony, drugi wylew no i trzeci tak naprawdę seria wylewów która, która się y, pojawiła i tak jak mówicie, no mieliśmy więcej tych szans już w pierwszej połowie tam y, kiks w polu karnym z prawej strony, nie pamiętam czy to był Kamiński czy to był Świderski w każdym razie w polu karnym, tak przyjął i potem sobie nabił rękę jedną, jedną i drugą rękę w jednej akcji <śmiech> to, to, <i> było. <śmiech> to chyba buś. nie, nie pamiętam Ale też, coś. Też, też powiedziałeś Michał ważną rzecz o tym, że Szwecja miała te akcje w końcówce meczu i to aż tak bardzo dużo, tam sobie nabili to ich myślę, że to też trochę jest taki kamyczek do grudka Jana Urbana, że, że nie zarządził dobrze tymi zmianami, bo widzieliśmy, że że Graham Potter to robił umiejętnie, na przykład jak wszedł ten Bergwald, no to on wprowadził trochę takiej świeżości, a u nas jej brakowało. Piłkarze zostawili całe swoje serce reprezentacji Polski w te pojedynki, w te wszystkie sprinty. Wzięliśmy, ile biegał, pracował w odbiorze Szymański, Zieliński, Kamiński, no to według mnie jest trójka takich największych bohaterów, no bo z Zalewskiego tak nie można ocenić zero bo to był taki mecz pełen paradoksu, gdzie w obronie było źle, a w ofensywie wspaniale, a, a ta wspomniana trójka przez cały mecz ciężko pracowała na to, że, żebyśmy po prostu ten rezultat dowieźli, ale myślę, że oni też stracili podczas tego spotkania dużo energii. I, i w końcówce trochę tej pary zabrakło, i, i to była gdzieś tam rola trenera, żeby takie rzeczy widzieć, żeby na, na wahadle wprowadzić trochę świeżej krwi, na przykład około 70 piątej na przykład minuty wpuścić Skurasia za, za Kesha, który, który by biegał od, od linii do linii i, i spełniał te, te swoje zadania taktyczne, żeby wszedł może moder, żeby też trochę mm, uspokoił ten środek pola, czy taka klasyczna szóstka Slish. Czy może Tomek Kędziora też się pojawić, żeby, żeby trochę zluzować któregoś ze stoperów, którzy też już mieli swoje minuty w nogach, więc jak sobie mam tak gdybać, co można było zrobić lepiej, no to na pewno to zarządzanie zmianami tutaj i, i mogło w pewien sposób o, ograniczyć te pole manewru Szwedów w końcówce. Tak jest, bo, no bo tak naprawdę jedyna zmiana, która miała jakiś wpływ na cokolwiek, to jest Pietruszewski w 63 minucie. I słaba zmiana bardzo. Słaba zmiana, no a potem ten Kasztop, on przecież oddychał rękawami już tak naprawdę właśnie od, od około 60 minuty, więc tam by, by, było miejsce, żeby to, to zwolnić. No i tak naprawdę no, skończyliśmy, no tak nerwówką po prostu i przez tą nerwówkę straciliśmy, bo tam Kiwior yy, dostał ciężką piłę od Grabary też mógł to po prostu wybić nie pod nogi Szwedów tak samo Kamiński potem odebrał podał pod nogi Szwedów, że Ci się nie udało. Nie podoba mi się, że w audycji padają słowa Graham Potter umiejętnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie zgadzam się z, ze światem. Wyznanie Ci nie pozwala na tego typu stwierdzenia. Tak, tak, tak. E Przypominamy, jeśli ktoś nie śledzi, to Graham Czer -Cze Potter, epizod w Chelsea, Michał Pocki wielki wybitne. fan Chelsea. E tak, ale... Myślę, że to jest moment już powoli, żeby sobie porozmawiać o tym, jak doszło do tego spotkania. Tak, właśnie dziękuję, bo ja bardzo nie lubię tych dyskusji na zasadzie, ja by kopnął trochę bardziej w prawo, yy... ale byłby gol. Był. A jednak troszeczkę do tego się sprowadzaliśmy, ale musieliśmy trochę te emocje no, z siebie nie, nie, nie, zrzucić, więc przepraszamy. Jeszcze wrócimy do szybkiego obrażania, ale to, to za chwilę. Ale tak, rozumiem o systemie, jak tym, jak, o tym, jak Szwedzi się dostali, chcesz powiedzieć. Powstałem się do naszej audycji z 6 listopada, gdzie mieliśmy audycję o lidze szwedzkiej, mhm. gdzie mieliśmy tam sytuację, że. Nie spodziewany miejsce i tak dalej, i tak dalej. I tam sobie końcóweczkę zrobiliśmy o reprezentacji Szwecji, bo jej wtedy tam szło bardzo kiepsko. Byli na ostatnim miejscu w grupie eliminacyjnej, mieli tam 5 meczów bez wygranej. To było jeszcze przed zakończeniem samych eliminacji, przed rozlosowaniem e, paru barażowych i ja tam zakończyłem, no że to na pewno się skończy, że my wylosujemy tą szwecję z tych baraży i dostaniemy na ryj. Kolejny raz, e, prorok. To pieniądze leżały na ziemi, to było trzeba podnieść, ale tak. E, Baraże, które ostatnimi laty sobie dosyć ukochaliśmy, bo i emocjonalnie, to, to wychodzi dobrze po prostu, że mamy dwa mecze, jak się wygra dwa, to się awansuje, raz przegrywasz, odpadasz. To tak działa piłka nożna, tak się powinno grać, nie jakieś ligi yy, głupkowanie. I my tym razem wyszliśmy z tej grupy eliminacyjnej, gdzie zajęliśmy drugie miejsce zaraz za Holandią. Tak naprawdę tam dużo nie brakowało, żebyśmy mogli z tą Holandią nawet powalczyć o awans bezpośredni. I do tych zespołów z drugich miejsc grup dolosowano cztery zespoły z Ligi Narodów. I system dobierania tej Ligi Narodów też był dosyć ciekawy, bo tam chodziło o zwycięzców grup. Mhm. I Szwecja dzięki temu, że spadła z grupy B do grupy C, do, z dywizji B y, do dywizji C w Lidze Narodów. Czyli, w 2022 roku, dodajmy. Czyli dwie dywizje niżej niż my mm -hmm. i potem sobie tam poobijała te łebki. Za chwilę, za chwilę. To... Ja, ja ci powiem, bo też sobie to, to sprawdzam. Słowacja, Estonia, Azerbejdżan. No, była, była walka. W dywizji dzięki... C, nie w 2024 roku. I dzięki wygranej tak naprawdę w tej, w tej dywizji Szwecja dostarczyła. So, uh kartę na te baraże, wylosowała Ukrainę, po której jeszcze przejęła rolę gospodarza w meczu w finałowym baraży. Mhm. No i tak naprawdę została zespołem, który historycznie mało punktów zdobył jako w grupie eliminacyjnej, bo całe dwa. Tak jest. I na Mundial awansował. Cztery spotkania, dwa remisy, dwie porażki. Ja wiem, że my już uzyskaliśmy na tej Lidze Narodów, ale to jest skandal. To jest i nawet, i nawet reprezentacja Polski, gdyby nie ta Liga Narodów, to, to też na ostatnim euro by się nie znalazła ale to co uważam się stało i z Polską w, 2000, yy, w tym 2024 roku i i teraz ze Szwecji, bo to jest parodia eliminacji tak naprawdę, że takie drużyny, które, które tak sobie ra, słabo radzą w kwalifikacjach, mogą dostać się na, na duży turniej. Ja trochę patrzę z nostalgią teraz na te eliminacje sprzed 20 lat, jak to wyglądało, że były te dwie takie duże grupy, dwie drużyny bezpośredni awans, potem dwie baraże, reszta odpadały i wszystko było, było klarowne, przejrzyste. No dzisiaj tego bardzo mocno brakuje w piłce. I tak naprawdę zwykły kibic nie jest w stanie się połapać, jak to wszystko funkcjonuje. Dlaczego Szwecja, która zajęła ostatnie miejsce w grupie, może dalej grać tych, w tych parażach. No, Ale dzisiejsza piłka taka jest trochę wysyła dużo kół ratunkowych wielu zespołów, takich, które sobie radzą źle, co sprawia, że na przykład, nie wiem, ta reforma europejskich puarów też sprawiła, że ta porażka Lecha na Gibraltarze to też nie kosztowała tak dużo, bo potem można było sobie to gdzieś tam innymi meczami nadrobić. I po prostu inne kluby też w mistrzów mogą przegrać ileś meczów w fazie ligowej, bo, bo potem to sobie odrobił wcześniej, jak była to taka zwykła faza grupowa, no to zdecydowanie te wszystkie porażki ważyły więcej i myślę, że to wielu kibicom gdzieś tam się nie podoba. No nie podoba, tym bardziej biorąc jeszcze pod uwagę dodatkowo liczbę drużyn na Mundialu, która, która jest dzisiaj jadąc ze znajomymi do, do Poznania, do, do pracy, sobie robiłem taki szybki przegląd zespołów, które zagrają na, na tym Mundialu i faktycznie biorąc pod uwagę to, jak zwiększa się ta liczba i że mamy tam jakieś Kurakao i inne tego typu yy, bardzo ludne i piłkarskie kraje, tak? Pozwolę sobie znać w trąd, bo lądowałem na lotnisku w Kurakao, więc jestem ekspertem w tym temacie. Tam sytuacja jest o tyle ciekawa, że tam grają sami Holendrzy, bo Kurakao to jest część Królestwa N Niderlandów mhm. i mają jakieś bardzo dziwne zasady, że jak się nie grało wiadomo w reprezentacji Holandii i no coś tam, pobyłeś sobie na tej wysepce, no to możesz zagrać w representacji Kura i tam chyba 10 na 11 zawodników z pierwszej jednostki są po prostu urodzeni w Holandii. A, okej, okay, ja to widzicie, dziękuję, dziękuję. A, dziękuję. Bardzo mnie ubogaciłeś w tej chwili. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale okej, okay, no to dobrze, wybiłeś mi Kura Kao, <laughs> oczywiście nie ma innych Verde, co ja nie wiem jak to się po polsku nazywa nawet. No więc właśnie i właśnie, właśnie to. o to chodzi I mimo tego systemu 48 zespołów Ile tych meczów Będzie do, do oglądania yy tym bardziej może nas po prostu boleć to, że mimo nie aż tak złego wyniku w grupie eliminacyjnej, na ten mundial po prostu nie pojedzie. No mogę się też podzielić takimi przemyśleniami jako kibic z reprezentacji Polski. Tutaj przyznam szczerze, że w całym moim życiu, a, a powoli zbliżam się do trzydziestki, nie przeżyłem tak trudnego dnia z reprezentacją Polski, jaki, jaki przeżyłem po tym wczorajszym meczu, no bo to nie wejście na turniej po, po tylu latach boli i jak sobie popatrzymy nawet na te ostatnie turnieje na które reprezentacja Polski się nie dostała, no bo to już było jakiś czas temu, no to Mundial 2010, do no eliminacje fatalne. Pamiętamy, co było, co było z Leo Hackerem czy 2014 z Waldemarem, z Waldemarem Fornalikiem. Potem to była przełamane seria tych turniejów, na które, na które udało się, się dostać i nigdy Polska nie odpadła w tak bolesnych okolicznościach właśnie z tych eliminacji czy, czy baraży. I, I myślę, że tak jeszcze konkludując to, to trochę no to kiedyś trzeba było te, w tych barażach odpaść w końcu, no bo nie da się za każdym razem ich, ich przechodzić, ale no to było tym bardziej bolesne, że mieliśmy takie poczucie na przykład przed tym ostatnim Euro, że wtedy ten awans się udało wywalczyć mimo tej fatalne, tych fatalnych eliminacji, no bo wtedy te mecze z Mołdawią, z Czechami, to co się działo z Santoszem No wtedy potem, my byliśmy Szwecją tak, potem tak naprawdę. Potem przyszedł probier, gdzie też była ta walia w karnych i wtedy mieliśmy takie poczucie, że nie zasługuje na tym turniej I to, i to powinny być te takie zawody, które nie powinny się wtedy udać ale tutaj byliśmy te eliminacje całkiem niezłe, no bo przyszedł Jan Urban i, i rzeczywiście walczyliśmy prawie do końca z tą, z tą Holandią i można było, sobie y można było sobie pluć brodę, dlatego że, że nie wyszło wtedy z tą, z tą Finlandią jeszcze za kadencji Michała Probierza w tych barażach też zobaczyliśmy całkiem niezłą drużynę, myślę, że personalnie reprezentacja Polski też jest y w takim w najlepszym położeniu od kilku lat, mimo tego odpadnięcia, bo, bo patrzę sobie tutaj na piłkarzy, mamy całkiem zdolną generację, talenty typu Pietuszewski i wielu innych piłkarzy, którzy w tych ligach europejskich łapią dobrą formę, do tego dochodzi jakieś kolejne nowe pokolenie, które też wypada obiecująco, no i w takich okolicznościach nie dostajemy się na mundial. A miałem takie przekonanie, że jakbyśmy przeszli tu Szwecję i znaleźli się na tym mundialu, no to po tej reformie, gdzie w 8 z 12 grup wychodzą trzy drużyny, mając selekcjonera, który stworzył dobrą atmosferę, że ta kadra dobrze rokuje. Tak, nie wiem, coś takiego głowy, że kurczę, to może być ten fajny mundial taki, że wyjdziemy z grupy po, po dobrej grze i, i będzie to takie przeżycie, na które wszyscy czekaliśmy i, i dlatego właśnie te błędy sędziego, to, to co się działo, tak bardzo mnie boli i, i żeby oddać skalę tego. No to ja, prawdę powiedziawszy, jako kibic dużo bardziej się zawsze emocjonowałem meczami Lech Niż, niż reprezentacji Polski tak, tak na co dzień, no bo ta kadra w ostatnich latach trochę zdążyła wszystkim zbrzydnąć mm -hmm. i, i też miałem takie samo poczucie, a tutaj tak naprawdę coś we mnie się zmieniło podczas oglądania tego meczu tak gdzieś tam zostałem pochłonięty tymi, tymi emocjami, że nawet to odpadnięcie m, też w takim podobnym stylu takim dosyć bohaterskim z szachtarem dwa tygodnie temu przez Lecha no w 50% tak nie bolało jak to co się wczoraj wydarzyło w Sony tak, bo tu trzeba powiedzieć sobie parę rzeczy. Po pierwsze, Michał Propierz w wolnej Polsce będziesz siedział za to, co zrobiłeś z Finlandią i Robertem Lewandowski. Czekam, aż rozdajęł z anteny. A po drugie, że my za Urbana przegraliśmy pierwszy raz dopiero. I to po straceniu gola w 88. minucie. Tak mamy same zwycięstwa i remisy z Holandią. Yy, więc tak naprawdę no żarło ostatnio, żarło i chciałem się cofnąć jeszcze do tego jak my, jak dawno ostatni raz nie awansowaliśmy yy, do pucharów. To było w 2014 roku. Ja wtedy zaczynałem liceum, ty pewnie kończyłeś gimnazjum. I chciałem sobie zobaczyć właśnie składy z ostatniego meczu, który zagraliśmy w tych eliminacjach To była Polska-Anglia w ryj dla odmiany Ale uwaga, reprezentacja Polski Szczęsny, Wojtkowiak, Jędrzejczyk, Waldemar Sobota Mariusz Lewandowski, Krychowiak, Robert Lewandowski, Glik, Błaszczykowski, Mierzejewski, Piotr Celeban Wow, ale egzotyką polecia. Na ławce. I który ten rok jeszcze raz im to 2014, 2014. Zaraz przejdę do Anglii. Tam Jezu. też siedziałem rzeczy. Tomasz Szyjodłowiec na ławce. I Jakub Brzeźliczak na ławce. Artur, sobie jak na ławce. Jak to było dawno, że ci piłkarze, to nie pamiętasz o ich istnieniu jako piłkarzach. Nie, że wiadomo, Jędrzejczyk żyje i żyć będzie zawsze. Ale tak naprawdę. A nie, naprawdę. Część z tych nazwisk, jak teraz powiedziałeś, to dopiero musiałem tak odkurzać sobie w głowie. Ale za to móc. reprezentacja Anglii. Już mm -hmm. to, to jest dla koneserów teraz, to, co się dzieje. Johat. Chris Smalling, Leighton Baines. A dziękuję, że na mnie pokazałeś. Że Steven tak Gerrard, mm -hmm. Gary Cahill, Phil Jagielka Aaron Townsend, Michael Carrick, Daniel Sturridge Wayne Rooney, Danny Welbeck. No Duża bo... część z nich już trenerami zdążyła No dokładnie, dokładnie, którzy to już zdążyli Prawie przestać być trenerami tym, <głos> Jak im poszło, że No tak naprawdę 12 lat ciągłych Awansów na te turnieje Na samych turniejach szło mieszanie Ze wskazaniem na źle Ale no tak naprawdę zawsze tam byliśmy I zawsze byliśmy częścią tej pompki Przedturniejowej ale Myślę, że dobrze, że wspomniałeś o tym 2014 roku Bo, bo ten powrót Do tych czasów może stanowić pewien taki promyk nadziei na, na to, co będzie z reprezentacją Polski, no bo. Że te... kolejne dwa lata będą wtedy, się nie, dostali... i miodem, wtedy tak? się nie dostaliśmy na Mundial, ale przyszedł Adam Nawałka, który gdzieś tam powiedzmy wskrzesił te, te kadry. Też wtedy piłka klubowa miała lepszy czas, no bo pamiętamy, Legia Warszawa wyszła później. do to nie było dużo czasu od tego 2014 do, do Ligi Mistrzów Dzisiaj też mamy taką sytuację, że budujemy Te współsiedniki bardzo mocno Widziałem już takie wyliczenia, że Lech jak zostanie Mistrzem, to może być drogę taką Podobną jak Legia wtedy, wtedy Z Dandalk, więc może będzie Po jakimś czasie końcu ten upragniony awans do Ligi Mistrzów, ale co do reprezentacji, no to, to jest to, o czym mówiłem. Widać, że z Janem Urbanem ta kadra idzie w dobrym kierunku. Mamy zdolne pokolenie piłkarze typu, typu Pietuszewski, ten Potulski, który, który dobrze sobie w Mainz radzi, Monika, mm, Marcel Reguła, no po, oni będą wchodzić i, i wydaje mi się, że, że tutaj trzeba po prostu postawić na taką pracę organiczną. Jest czas na tą spokojną pracę. Ułożenie trochę tej drzyny od nowa, zwłaszcza od tyłu, bo, bo tam jest dużo... E, dużo widać do poprawy, może ten Monika właśnie się stanie takim piłkarzem, który, który wzmocni tę linię obrony i ważne teraz jest to, żeby nabijać te punkty w Lidze Narodów, bo, bo to też daje sobie rozstawienia w koszykach i tak dalej i tylko dzięki dobrym punktowaniu w Lidze Narodów, potem w eliminacjach jesteśmy w stanie napisać piękną historię na Euro 2028, to jest dlatego istotne, bo no jak my będziemy wylosowani z czwartego koszyka, tak jak na tym ostatnim turnieju, jak wejdziemy tam przez taką Jakoś, no to znowu dostaniemy mocną grupę i tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Więc ważne jest to, żeby teraz cały czas dobrze, dobrze punktować, testować te, te nowe rozwiązania, I, i mimo tego odpadnięcia jestem taki pełen nadziei, że, że uda się teraz tę polską piłkę pociągnąć do przodu. I najbardziej mi w tym wszystkim szkoda Roberta Lewandowskiego, który już na A na ucinamy, mobilę, nie ucinamy zagra. do tego wrócimy. Ale mam, to mnie że, że zostanie jeszcze do tych mistrzostw Europy. Z wrócimy jeszcze do tych do tych wątków. Z ważnych doprecyzowań, które nam pozostały, to dostaliśmy, widzę, podpowiedź z realizatorki, pewnie dużo wcześniej, ale dopiero teraz ją zauważyłem, że to Cash, y, skiksował y, na te dwie ręce, co, co, co jedną i drugą rękę zaliczył po, po strzale. Więc dziękujemy. To była ważna informacja do doprecyzowania, żeby nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Yy, wracamy do Was z pozostałymi wątkami związanymi z tym spotkaniem i w ogóle eliminacjami po przerwie.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 Używałem na sen Choć dwanaście tylko dźwięków skrywa świat Choć to tylko kilka twarzy wszystkie znam Już widziałam kombinację wszystkich par Zanim jeszcze cię z Wracamy do audycji, gramy na aferę, a właściwie nie gramy, nie gramy, na, graliśmy na aferę. No właśnie nie graliśmy na aferę, to ładnie no, no, było, nie ustaliliśmy, dobrze. No. Dobrze. E, I tak naprawdę jak Radzi już tutaj e, zac zaczął wchodzić w wątek, który chciałem przenieść na, e, na teraz, Robert Lewandowski. I czy właśnie zobaczyliśmy ostatni mecz Roberta o punkty w reprezentacji Polski? Myślę, że nie, tak mimo wszystko. Kurczę, bo jak go widziałem po spotkaniu z Albanią, e, gdzie tam się łezka jakaś uroniła, no tak, tak miałem czute, że no, czuł, że ja, jak, ja obejrzym, że, to że, jak odpadamy to go nie ma i mhm. wtedy miałem nadzieję, że, że może nie odpadamy. Swoją ale... drugą, tak, że, że jeszcze zrobię skok w bok od tego meczu z, ze Szwecją mm. i od y, tematu Roberta Lewandowskiego. To jest fajne, jak zapomnieliśmy szybko o tym, jak pim swędem przeszliśmy tę Albanię <głos> nie? Że, że już tutaj analizujemy, że lepsi byliśmy od tej Szwecji, ale czy byliśmy wtedy dużo lepsi od tej Albanii? Bo ja mam wrażenie, że to mieliśmy naprawdę dużo szczęścia. No zawsze na Albania. No oni pamiętajmy, w Europie oczywiście sobie drużyn nie ma, ale to, to tak tylko na, na marginesie, żeby pokazać, pokazać naszą hipokryzję i, i ją podkreślić. Ale to Radziu, rozumiem, że ty raczej obstawiasz, że finito. To nie siedzę w głowie znaczy nie, nie, Że nie finito, przepraszam, my że finito Nie siedzę w głowie Roberta Lewandowskiego no wiemy, spekulujemy. I nie spekulujemy Ale generalnie no to co pokazał po, po Albanii Co sugerowało jednoznacznie że, że ten koniec może być bliski i śmierć twierdzić, że gdybyśmy awansowali na mundial, to na 100% Robert by zakończył karierę po tym mundialu, potem miałby może jakiś mecz pożegnalny i tak dalej, ale po tym odpadnięciu, no coś takiego pli mi się w głowie, że może jednak zostać. Najprostsze jest tutaj powiedzieć, że, że odpadnie, bo nie udało się tego celu zrealizować, jakim, jakim był ten awans na, na ten mundial, też te jego takie emocjonalne reakcje, ale ja też bym chciał zauważyć, że on ma 38 lat, a tacy bardziej wiekowi sportowcy oni. Często czują taką nostalgię z tym, wynikającą z tego przebijającego czasu i oni często decydują się na łzy, na taką dużo większą radość z tych, z tych dobrych momentów I, i to nie omija też Roberta Lewandowskiego. Inni sportowcy robią podobnie, co, co nie oznacza szybkiego końca. Widzieliśmy też często łzy Cristiano czy, czy taką no, wielką muzykry, radość po, ja no to widzieliśmy po... przez większość jego kariery po, no, po, bardzo źle a, a jednak mimo wszystko nie kończył e, tej kariery, myślę, że pierwsza myśl lewego była taka, żeby tę karierę skończyć, wczoraj też widzieliśmy ten Peace Time to Say goodbye", który no mocno wzruszył wszystkich kibiców, gdzieś tam też ten gniazdowy wśród naszych fanów jeszcze mocno go zachęcał, żeby, żeby został tutaj na, na to euro i myślę, że będzie trochę taka akcja narodowego, przekonywania lewego, żeby, żeby jednak został i, i, i myślę, że, że ta reakcja kibiców, którzy są dzisiaj z lewym, śmiem twierdzić najmocniej od kilku lat no bo kiedy popatrzymy na lewego w kadrze, no to w poprzednich latach no była te, był ten jego status trochę kontestowany, no wynikający z tym przyjeżdżaniem na zgrupowania i tak dalej, Lewandowski wiele osób irytował, ale tutaj mam wrażenie trochę ludziom się, się odpaliła taka myśl, że co będzie, jak go zabraknie I, i tutaj ten lewy zaczął być doceniany, zaczął dostawać wsparcie, jakiego wcześniej nie dostawał od naprawdę tysięcy Polaków i myślę, że on widząc coś takiego, może chcieć jeszcze dać sobie tą jedną ostatnią szansę i zakończyć tę reprezentacyjną przygodę w innym stylu niż, niż ten mecz ze Szwecją. Wiemy, że jeszcze trochę tych bramek do stu mu brakuje, co może być też takim celem, który go zmobilizuje, no i też myślę, że Jan Urban, Cezary Kulesza Wszyscy kibice w go mocno Przekonywać, no bo wiemy, że dzisiaj Ta kadra bez, bez lewego By nie istniała pozycję Tak chwaliłem wiele tych polskich talentów Ale akurat ta pozycja napastnika Jest najgorzej obsadzona przez Również młodzież naszą, no bo Nawet w naszej ekstraklasie nie ma takich napastników Którzy aspirowaliby Do tego poziomu reprezentacyjnego Skończy Lewandowski karierę I co, ma to grać Karol Czubak, czy, czy Sebastian Berger No chyba nikt sobie tego tego nie wyobraża, więc, więc miejmy nadzieję, że jeszcze Lewandowski te, te dwa lata pogra w reprezentacji. Ja mam taką myśl, że dużo zależy od tego, co się stanie z Lewandowskim klubowo, bo myślę, że jak będzie gra na Ameryka, no to jednak wracanie na te reprezentacje przez ocean, długie loty, w tom i w tom. Może... Coś o tym wiesz, nie? No, no, byłem, było Jaki się to i światło. tam, no. Dlatego to... trzymamy kciuki za transfer do Milanu. Tam też oh! byłby wartością dodaną. No, także myślę, że, że wtedy sprawa by byłaby wykluczona, a tak, to kurczy. No on będzie miał 40 lat na następnym euro To, to jest dużo Christiano ma 41, Modric Też już jest po 40, cały czas dobrze no gra dzisiaj trochę, dzisiaj trochę Ten wiek się opóźnia Na pewno trochę się opóźnia, szczególnie U, u piłkarzy tak mocno Skupionych na zdrowym życiu itd., itd. I tak dalej, i tak dalej Na pastykach też, czy stoperach, oni często grają dłużej yy, Ale no kurczę no Widać już, że, że Robert Jest coraz bardziej rezerwowym I w samej Barcelonie no w, wiadomo, w reprezentacji nie, ale że, że, że tam idzie, idzie ku końcowi. Na pewno miałby swoje miejsce w re reprezentacji, ale py pytanie, czy chciałby dojść do momentu, w której może byłby od niego lepszy napastnik no, z samego powodu wieku. Wiemy, że zagrożenie jest nieduże, że się tak, wyda że się tak wydarzy, ale tak kurczę czuję, że, że tam robimy benefis. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego żegnamy. I, i, i to może się wydarzyć w czerwcu bo tam mamy do zagrania jakieś tam mm -hmm. dwa mecze towarzyskie ja też, też tak widzę bardziej chyba taki ja, ja osobiście możemy sobie... się założyć jakoś symbolicznie A ty, ty, <śmiech> <śmiech> możemy poza anteną no podyskutujemy, tak, tak, panie tak. Radosławie hazard jest nielegalny i nie robimy tak nie robimy w ogóle nigdy nie zachęcamy absolutnie do, do tego typu czynności eee, czy z tych wątków takich typowo piłkarskich jeszcze coś byśmy chcieli poruszyć bo jeśli nie to ja bym na chwilkę wyskoczył w inny rejon dobra dobra bo ja też mam jeszcze jeden wyskok, to ty, to ty pierwszy... twojego wyskoku. A, bo ja chciałem Radzia tylko poddenerwować. Jak tam Włochy? O, szczerze powiedziawszy, na pewno to nie poprawiło humoru po tym, co się stało w Polsce, ale tak analizując i Włochów, i Polaków, to myślę, że mimo tego, że oba państwa nie walczyły awansu na mundial, to towarzyszą zupełnie odmienne emocje w Polsce i we Włoszech, no bo w Polsce jest taki smutek, taka duma z drużyny, złośna e, na tego sędziego, przez którego to się stało, a we Włoszech myślę, że jest taka złośna drużyna i to już taka całkowita... Bo przypomnijmy, bo nie, nie każdy może śledził, bo wszyscy byli skupieni na meczu Polski. Włosi przegrali z... Jaki był wynik końcowy? Bo nie pamiętam, z jeden, jeden, i I w tej z Bośnią i Hercegowiną. I przegrali w karnych. Więc tak I jako Włosi, I Włosi mm, trzeci raz z rzędu nie dostali się na Mundial, co sprawia, że, że to młode pokolenie kibiców w ogóle nie pamięta reprezentacji na Mundialu. Faza pucharowa ostatni raz była 20 lat temu w 2006 roku. Więc to jakieś kuriozum po prostu, jak to wygląda. Jak na to Włosi w ogóle spoglądają, Bo ty dużo bardziej śledzisz tę włoską piłkę niż, niż my. Jak to na to Włosi spoglądają? Przecież to jest naród z... Du dużo większymi tradycjami piłkarskimi niż chociażby my I myślę, że sam przymiotnik zdenerwowani, zdenerwowani to, to jest mało powiedziane chyba w przypadku Włoch To no, bądźmy szczerzy, dzisiejsza kadra Włoch nie jest taka mocna Jak jeszcze nawet w 2014 roku, kiedy grał tam chociażby Andrea Pirlo czy, czy Daniele de Rossi Już nie mówiąc to w 2006, gdzie był, gdzie był Can Navarro Totti, Del Piero Grosso, no ale nadal są tacy piłkarze, od których można oczekiwać awansu na mundial, zwłaszcza z takimi przeciwnikami jak, jak Macedonia 4 lata temu, czy, czy Bośnia i Hercegowina tutaj po prostu nad Włochami ciąży jakaś taka klątwa, są też popełniane złe decyzje, no bo kolejni selekcjonerzy trochę nielogicznie powołują piłkarzy, stawiają na te nazwiska, na które nie trzeba. No i widać drużyna też ma problem mentalny, to zwłaszcza w tych eliminacjach się trochę odezwało. Nie wiem, czy pamiętacie ten mecz Liverpool-Barcelona. Wtedy jak Liverpool, nie, jak Barcelona wygrała 3-0 w pierwszym meczu, a w rewanżu Liverpool zagrał świetną połowę na Anfield i, i w tej szatni Barcelony po tych bramce czy dwóch, już nie pamiętam, dla Liverpoolu pojawiła się taka, pojawił się taki paniczny strach, chyba Jordi Alba, to wtedy nakręcał, że takie taki demony przeszłości się odezwały i co się stanie, jak to się znowu wydarzy. I myślę, że trochę ta sama myśl towarzyszyła reprezentacji Włoch podczas tego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Potem była czerwona kartka Manciniego, cała gra się posypała. Potem ten Bastoni, który ostatnio zbiera e, całą krytykę we Włoszech za, za symulowanie fauny w meczu z Juventusem. Nie wykorzystał karnego i myślę, że może go spotkać ostracyzm jak... Bekama w Anglii w 1998 roku po, po akcji z Simeone i, i skończy się to po prostu jego odejściem z seria. Przykro, aż, aż tak smutno mi się zrobiło od słuchania Z wątków reprezentacyjnych, nie ten, który chciałem poruszać, bo myślę, że chyba tutaj nawet nie ma specjalnie o czym specjalnie rozmawiać. Jakby powiedział Gerard Piqué o Janie Urbanie pewnie sekeda, tylko tutaj, tutaj rzeczywiście sekeda. Oby, oby Robert powiedział sekeda. Tego sobie życzymy. Rozumiem, że w przypadku selekcjonera w ogóle nie ma sensu chyba podchodzić do dyskusji. Ty że Cesaru, Kulesza zaraz po meczu też, hmm, chociaż nie widziałem tego oświadczenia, więc to teraz biorę zasłyszane by, gdzieś, ale na Twitter, było, nie? Na Twitter, że... Tak, tak. By, to jak, na, jak najbardziej praca Jana Urbana może się podobać. No, możemy tylko trochę wymagać lepszego zarządzania meczem, no bo wczoraj trochę to kulało, ale to już wcześniej sobie o tym powiedzieliśmy. Tak, to prawda. I ostatni wątek, który z pan, panowie z Wami chciałem poruszyć, jest trochę wybiegający od, od samej piłki, ale mnie mocno zagrzał, więc chciałem, i mniej, nie tylko mnie, bo trochę zainspirował mnie do poruszenia tego wątku, wielki wywód naszego byłego redaktora programowego Edgara Hajna na, na Facebooku dzisiaj, odnośnie kondycji dziennikarstwa sportowego, bo to, to, to, co my tutaj dzisiaj sobie robimy, to jest gadanie trzech kolegów przy mikrofonie. Ja tego nie nie, nie, nie traktuję jako dziennikarstwo sportowe. Z całym szacunkiem radził, ale... To myślę, że rozumiesz, o co, o co chodzi. Natomiast yy, poziom wypowiedzi dyskusji po tego typu meczach, ale nawet te, ten mecz jeszcze by nie przelał u mnie tej czary goryczy, gdyby nie... Nie wiem, czy pamiętacie albo czy oglądaliście, może nie. Przypuszczam, że nie. Yy, studio... Zresztą będę leciał nazwiskami. Na, na Polsacie Sport po meczu Lecha z Szachtarem chyba pierwszym, tym, który przegraliśmy, w którym był ten samobójczy gol po, po tym takim ping-pongu. Nie pamiętam, czy to było Wolemarka czy Mutinio, kto, kto tego samobuja strzelił yy, I wypowiedzi to akurat pan Hajto oczywiście leciał grubo na zasadzie. Przecież to była prosta do uniknięcia sytuacja i to zmiana zdania po 5 minutach. Na początku że no tak, trudno tutaj było coś zrobić. Piłka sytuacyjna wpadł w tę piłkę. Trudno coś z tym zrobić. Po 5 minutach nagła zmiana zdania i no przecież to było takie proste, że było uniknąć tej piłki, że to w ogóle absurdalne, że straciliśmy gola w, taki, w tego typu sytuacji. Już wtedy miałem tak, że no naprawdę, jeśli ktoś jest ekspertem piłkarskim, wypowiada się na temat na, w moim rozumieniu, który powinien mówić w sposób zdecydowanie bardziej pogłębiony jako były piłkarz i były trener, a sprowadzać ta dyskusja do tego typu bluzgów po prostu na, na piłkarzy i wieszaniu psów, na tak samo na zawodnikach reprezentacji, bo teraz dlatego, dlatego o tym mówię i, i wyżywaniu się na tym, że ktoś nie dobiegł, ktoś nie stawił nogi, albo podał za bardzo me, dwa metry w prawo, yy, no to jest coś, co no, kurczę nie zasługujemy chyba na to jako kibice. No tak, no ja też mogę powiedzieć nazwiskiem, to, to też mi się nie podobała wypowiedź Artura Wichniarka. Tak, o, tak To nazysko, o, który chciałem wymienić. O Oskarze Pietuszewskim. Co do Pietuszewskiego, ja też tak powiem yy, od siebie, no dobra, dał wczoraj złą zmianę. To była bardzo zła zmiana, może na wytkę zasłużył, ale to jest 17-letni chłopak, takie coś może się zdarzyć. Z Albanią był przebojowy, jakbym miał to zdiagnozować, to wydaje mi się, że po prostu ranga tego meczu go trochę przerosła. Będzie, musi nabrać doświadczenia, żeby w meczach o tak dużą stawkę... Ale to dobrze... w ogóle ja bym wierzył, to nie wymaga tłumaczenia. Chłopak tak. ma 17 no. lat, wchodzi jako zbawiciel kadry, w sensie tak jest widziane w oczach społeczeństwa, jako osoba, która nagle ma wejść jako objawienie, bo my mamy takie pragnienie, że potrzebujemy kogoś takiego, takiego debiutanta, który wejdzie i zbawi nagle tę kadrę. I od 17 lat oczekujemy czegoś takiego, to, to już jest chore, ale kto to nakręca? I tak. tego typu wypowiedzi o takich osobach, to jest absolutnie absolutnie No Taki, taki, taki mecz, no to, no to wiadomo, że to nie jest gra w Ceporto i Pietuszewski musi dojrzeć jeszcze do, do tego typu spotkań i nie ma sensu teraz wieszać na nich psów. Ja się trochę dziwię, że byli piłkarze podchodzą do tego w ten sposób. Nie wiem, czy to jest zazdrość młodszemu pokoleniu, bo, bo też czy, czy Tomek Hajto, czy, czy Artur Wichniarek też byli kiedyś młodymi mhm. piłkarzami i, i, i jak to jest, mówi takie polskie stare przysłowie, że zapomniał wół, jak Cielęci był i, i tutaj myślę, że trochę tej pokory by się przydało. Co do samego funkcjonowania mediów, no to tutaj też będzie trochę taki mały roast. Nie podoba mi się, w którym kierunku te media idą. Mamy wielu zdolnych dziennikarzy, którzy śledzą piłkę w różnych krajach, poznają kultury, potrafią się fajnie odwoływać do, do tego, jak to się na przykład dzieje w innych systemach, u, u, w innych krajach i, i zamiast po prostu szkolić, nie szkolić, promować na przykład kolejnych świeci który świetnie się wypowiada Na tego typu tematy Daje się antenę byłym piłkarzom Którzy, którzy robią to w sposób niekompetentny W sposób taki nastawiony Ofensywnie do, do młodszych zawodników I, I brakuje mi wśród byłych piłkarzy Trochę takich kolejnych Piotrków Czachowskich Bo, bo Piotrek Czachowski komentujący też Serie yy, W stacji, która transmituje te, te ligę robi to w sposób kompetentny Z pasją, zna wszystkie drzyny bardzo dobrze I on zawsze te, te wnioski wyciąga w taki sposób karowny, również tu przy, przy reprezentacji i myślę, że to jest taki wzór dla, dla wszystkich tych byłych piłkarzy. Tak, i, i potem się podpisuję, bo, bo naprawdę poziom tej dyskusji, znaczy, oczywiście my nie jesteśmy naiwni i wiemy, że to jest wymierzone w to, żeby, żeby były kliki i żeby się zgadzały statystyki oglądalności, albo yy, żeby coś fajnie potem hulało jako rolka na, na Instagramie, chociaż mam wrażenie, że te wypowiedzi akurat byłych piłkarzy niespecjalnie już kogokolwiek yy, grzeją, więc prawdę mówiąc nie wiem, czy to, co mówię jest, ma swoje odzwierciedlenie w prawdzie. To nie jest tylko nasz problem. W Anglii na przykład, jak się posłucha czasami, co Gary Neville mówi, czy, czy inni mm -hmm. zawodnicy, no to też często jest trochę taki ściek. No, trzeba, trzeba pamiętać, że, że to też nie są, powiedzmy, mistrzowie słowa, tylko, tylko też trochę operują gdzieś tam takim e, językiem, który, który mają z boiska, próbują jakieś takie doświadczenie przekładać, ale, ale to często nie do końca ma, ma przełożenia na te, na te realia i, i potem niestety to nakręca taką dyskusję i, i ci młodzi piłkarze na tym cierpią. Tak, też, też tak myślę. Widzę, że Michała nie wciągnęliśmy w, te, w nie, tę nie dyskusję. Bo, nie, nie, nie, mam tutaj za, za dużo do dorzucenia. Trzeba tak, się, że jakąś ofertę z Polsa Sport. Nie, wiadomo, ja jako były piłkarz, bo <śmiech> ja teraz się boję ja bardziej myślę, myślę o tym, że ogólnie dla rynku medialnego w Polsce, no tragedia, że Polska się nie dostała, nie? Bo jednak mhm. budowanie wszystkich programów przed mundialem o Polskę jest dużo, dużo łatwiejsze, bo tam można właśnie wrzucić ekspertów, piłkarzy z lat 90. tam może być, że Krzysztof Jęcz grzmi, musimy przejść na czwórkę z tyłu. A no tak naprawdę wchodzimy na turniej, w którym mamy 48 reprezentacji w tym Republiki Zielonego przy, przyląd, Przylądka, chyba tak. Yy, I rzeczywiście... Poprawiłbym cię, to, że nie pamiętam. Kapoverde z angielskiego. I rzeczywiście trzeba Troszeczkę pójść w tę Poszukać ludzi, którzy wiedzą cokolwiek O tych reprezentacjach, które są trochę bardziej Egzotyczne, no bo tak naprawdę wiadomo Od ćwierć finałów to mundial Źle sam w sobie, tam nie trzeba nic nakręcać Ale ta faza grupowa Przez to, że I tak rozwleczona i o takich ciężkich godzinach No to Bez reprezentacji polskiej Będzie trzeba kombinować, żeby, żeby Tam rzeczywiście e, Coś uszyć Mm. Bo przypomnijmy, tak, a propos tej godzin, bo to też może być ciekawe spojrzenie na, na ten właśnie Mundial, który, który przed nami. Patrzę na teraz na pierwsze spotkania fazy grupowej na, na godziny czwarta, 21, trzecia, 21, północ, trzecia, szósta, dziewiętnasta, 22. Więc faktycznie, jeśli ktoś zapomniał, że w Stanach Zjednoczonych są rozgrywane w Stanach w Meksyku i Kanadzie te, ten, ten Mundial, to, to właśnie boleśnie przypominamy, że, że ten nie będzie. No nie dobrze nie dobrze, ja wolę jak sam rano bo to w pracy sobie mogę puścić na monitorku. I... I o, i wysyłamy się... do pracodawcy <grym> no, Ostatnio sobie w pracy Nawet na tym, na telewizorku mieliśmy rzucane w tle Bardzo mi się Ta podoba się, Tak My się robi, nie? Bo bardzo, to w Katarzy to były dobre się. godziny właśnie Bo tam był właśnie pierwszy mecz tak, był chyba 11, coś takiego Zimą też się dobrze te mecze oglądały, no bo co robić zimą Jak nie siedzieć w domu i oglądać mecze a? Nie wiem, no, po, po, po co człowiek ma dwa ekrany Żeby, <grym <grym> żeby, żeby nie korzystać to, to akurat fakt Więc myślę, że faktycznie pewien jakiś kryzys yy, Na rynku sportowym może przed nami być ze względów, które wymieniliśmy Plus mam takie mocne przeczucie, że Atmosfera tego mundialu Tak jak narzekaliśmy przed Katarem Tak tutaj może być takie zderzenie Jeszcze mocniejsze z rzeczywistością Mam takie delikatne poczucie Trochę patrząc po tych meczach, które były w Stanach teraz rozgrywane Jaki tam był piknik na, na trybunach Patrząc na dy dystansy pomiędzy yy, I logistykę w ogóle tego, tego turnieju Myślę, że może a ja, być nieciekawie a, ja a ja trochę się nie zgodzę Uważam, że w Katarze była dobra atmosfera Chociażby te mecze z udziałem reprezentacji tak, ja, ja mówię, Argentyny. ja mówię o tym, że się obawialiśmy o tym. I były mecze z udziałem reprezentacji mm -hmm. Argentyny, gdzie, gdzie kibice robili takie wielkie show. I tutaj myślę, że, że ci kibice, tacy, tacy latynoamerykańscy też mogą dowieść w tym temacie, bo oni będą blisko na <śmiech> tym i, I tutaj pod tym kątem oni mi się wydaje, że o tę atmosferę zadbają i, i sami Amerykanie nie będą za to odpowiedzialni. No, w tym w ogóle są dwie ciekawe rzeczy, że widziałem, że w Ameryce w miastach, w których będą rozgrywane mecze podnoszą ceny komunikacji miejskiej i podnoszą ceny wszystkich usług czyli dokładnie odwrotnie niż to się robi w Europie gdzie zwykle z biletem no to sobie po prostu jedziesz, jedziesz za darmo komunikacją, żeby ci to jak najbardziej ułatwić yy, ceny też są bardzo, bardzo wysokie, yy, czyli powtarzamy problem z klubowych mistrzów z świata gdzie tam były przeceny z 400 dolarów na 4 chyba na niektóre mecze no nie wiem, no Amerykanie chyba nadal piłki nożnej nie, nie rozumieją do końca widziałem, że nadal są problemy, że zgodnie z protokołami, które są po prostu w prawie amerykańskim, jeżeli burza będzie 200 km od stadionu to przerywamy mecz. czeka nas ciekawy turniej i na tym może poprzestaniemy, na szczęście jeszcze chwilka do tego, żeby mentalnie się nastawić na to, że, że bez reprezentacji Polski natomiast Chciałem powiedzieć, że z audycją gramy na aferę, ale też będzie czerwiec. A kiedy zaczyna się letnia ramówka? Czerwiec, lipiec, sierpień. W czerwcu jeszcze jest przerwa. W lipcu. W lipcu jest przerwa. No. W, w czerwcu jeszcze coś pewnie o mundialu będziemy, będziemy gadali, a na pewno przed nim. E, dziękujemy za dzisiejszą audycję. Krzyszto Wiesz. Michał Płocki. I naszym gościem dziś był Radek Laudański. Serdecznie dzięki Radku za twoją obecność. Dziękuję również. Dziękujemy, słyszymy się Cześć. za tydzień. Cześć. Cześć you <laughs>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 Łącznie cztery korty na osiedlu Piastowskim posiadają oświetlenie. Możliwa jest więc gra po zmroku. A rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie oraz przez stronę internetową. Wiadomości z Politechniki Poznańskiej. Na terenie Politechniki Poznańskiej zmodernizowane zostanie boisko do hokeja na trawie. Ma ono zostać otwarte w połowie maja, a w lipcu rozegrane zostaną na im Mistrzostwa Europy Mężczyzn do lat 21. Mistrzostwa, na których wystąpi reprezentacja Polski złożona w większości zawodników Poznańskich.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 Znania w Radiu Afera. ZKZL analizuje oferty przetargowe na budowę 263 mieszkań. Powstaną one przy ulicy Jarzębowej i ulicy Kotarbińskiego. Termin zakończenia inwestycji będzie znany po podpisaniu umów z generalnym wykonawcą lub wykonawcami. Dla każdej z nich przewidziano 18 miesięcy na realizację prac.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 mogły decydować o pochówku, mogły wspólnie wychowywać dzieci. Więcej w tym temacie usłyszeć mogliście w ostatnim wydaniu magazynu reporterów. Naszym gościem był Mateusz Kaczmarek-Brzozowski z grupy Stonewall. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube. I też był ostatni serwis na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6.57. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.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 Autopromocja promocja. Radio afera 98,6 MHz. Aferytm